Dzisiaj do ciebie nadaję już z mego nowego gabinetu. Mówię o tym, bo w poprzednim odcinku tłumaczyłam się ze słabej jakości dźwięku związanego z przeprowadzką. Dzisiaj chyba już jest lepiej, mam cały czas jeszcze puste ściany, zostały mi one do wygłuszenia, ale mimo wszystko myślę, że już ta jakość dźwięku dzisiaj będzie lepsza. A druga informacja, z którą chcę się z Tobą podzielić na początku jest taka, że ten odcinek dedykuję Marcie, która do mnie napisała tuż przed tym, jak, jak miałam taki ciąg myślowy o tym, jak to mi się nie chce dzisiaj nagrywać podcastu. I dostałam wiadomość od Marty o treści takiej, że ten podcast jej bardzo dużo daje, że podaje życiowe przykłady, motywuje ją tym do rozwoju i to było coś, co dodało mi mega, mega dużo energii i chce mi się dzisiaj nagrać to, z czym do Ciebie przychodzę. Marta wspomniała też o tym, że o szkoda, że tak daleko mieszkam, to może byśmy gdzieś nawiązały taką relację mentoringową i ja odpowiedziałam na to w ten sposób, że tu nie chodzi o odległość, że zawsze w takiej relacji dwóch osób ten mentoring może się zadziać, kiedy właśnie obie strony też czerpią. I ja dzisiaj chcę dać siebie dużo na temat, tematu zadawania pytań, a Marta mi dała energię i chcę dzisiaj ciebie o to prosić, że jeśli z tego odcinka ty coś sobie weźmiesz, czyli ja tobie dam, to proszę cię też z drugą stronę o to, żebyś ty mi dał, dała, na przykład podzielenie się informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, w których jesteś obecna, obecna, a może powiedzenie swoim współpracownikom, kolegom, koleżankom o tym właśnie podcaście. No dobra, to ogłoszenie mamy załatwione i przechodzimy do e, tematu dzisiejszego odcinka. Hmm, wydawałoby się, że to jest taka podstawa, nie? Jak zadawać pytania pracownikom, bo na każdym szkoleniu czy z komunikacji, ko szkoleniu menedżerskim, no ten temat będzie poruszany. I zwykle jest mowa o tym, żeby no zadawać pytania otwarte, nie zamknięte. Natomiast ja dzisiaj pogłębię temat, więc nawet jak jesteś przeszkolony, przeszkolona z zadawania pytań, to wierzę, że znajdziesz coś dla siebie. No trudno nie zgodzić się z tym, że my potrzebujemy zadawać pytanie współpracownikom, naszym klientom, tym wszystkim, z którymi jesteśmy w relacji i to niesie bardzo dużo korzyści. Naturalnie chodzi o pozyskanie informacji od drugiej strony, informacji, na której nam zależy, której szukamy, no to ma też pomoc na, w konfrontacji, w zrozumieniu tego, co, co się dzieje. Ma też bardzo takie cele rozwojowe, jeśli myślimy o tej relacji menadżer, lider zespołu, współpracownik, no bo one, te pytania mają pobudzić do myślenia, mają wspierać branie odpowiedzialności, mają tak otwierać głowę, bo wtedy zadając pytanie, my nie narzucamy swego. Zdania. W ogóle to, jakie mamy pytania, jakie dzielimy, jaki jest ich cel, bardzo dokładnie rozpisała um, Janna Grela w swojej nowej książce Awans i Co dalej? 99 dni na odnalezienie się w nowej roli. Ja miałam przyjemność pisanie recenzji do tej książki, więc tę pozycję e, dobrze znam, bardzo sobie ją cenię i też cenię sobie bardzo Asię, e, która ma taką łatwość na tych tematów menedżerskich z różnicami osobowości, też pracuję z Disney 3, więc wiem jak o różnicach osobowości mówi i uczy, więc bardzo Ci polecam tę pozycję. I wracając do, wracając do tego, z czym do Ciebie dzisiaj przychodzę. No tak jak powiedziałam, na wszystkich szkoleniach, we wszystkich publikacjach dotyczących pracy menadżera, będzie kwestia zadawania pytań. No i przypomnę podstawę. Najczęściej powinniśmy zadawać pytania otwarte. Takie pytania, które będą nas skłaniały, będą skłaniały drugą stronę do zastanowienia. Zaraz podam Ci przykłady tego. Dodam tylko to, że w pytaniach zamkniętych, czyli pytania, które zaczynają Zaczynają się zwykle od słowa czy, czyli generują, prowokują taką odpowiedź tak bądź nie. Nie ma też nic złego. Jeśli chcemy szybko pozyskać jakąś bardzo precyzyjną informację, czy taką no, potwierdzenie czegoś bądź zaprzeczenie, no to czasami to tak nie, po prostu jest potrzebne, my niczego więcej nie potrzebujemy. Natomiast y, zwykle jest tak w pracy z zespołem, że dobrze jest zadawać te pytania y, otwarte. I podam Ci kilka przykładów. Możesz zapytać y, w kluczu pytania zamkniętego, czy zadzwonisz do klienta. No i co zwykle współpracownik odpowie, tak bądź nie. A mm, możesz e, zapytać inaczej, w, w kluczu pytania otwartego, co planujesz, co decydujesz zrobić, by podtrzymać kontakt z klientem. No i to będzie już bardzo dzieje rozwojowe, no bo właśnie wtedy zatrzymamy na chwilę współpracownika i zaprosimy do tego, żeby pokombinował, co może, co może zrobić. Możesz też, e, podam Ci jeszcze kilka innych przykładów. E, bardzo często pytamy naszych współpracowników, czy masz pytania. No i co oni zwykle odpowiadają? Że nie ma. Na no a później my się wściekamy, czy się denerwujemy, czy się lekko irytujemy, w zależności kto jaką ma osobowość, że coś nie jest zrobione tak, jak byśmy chcieli. Coś delegujemy, mówimy o tym pracownikowi, że jesteśmy do dyspozycji, pytamy, czy masz pytania, on mówi, że nie. No później się okazuje, że warto, żeby zapytał, tak? Lepiej by to wykonał. Więc żeby zwiększyć szansę powodzenia, wykonania tego, czego oczekujesz, no to zamiast pytać, czy masz pytania, Warto zapytać, jakie masz pytania, zakładając, że pracownik może mieć takie pytania. Jeśli on nie będzie miał w tym momencie żadnych pytań, to możecie o tym powiedzieć, ale to nie będzie tak nie. Natomiast warto pytać, jakie masz pytania, zamiast czy masz pytania, bo tutaj znowu wchodzi w grę osobowość. To nie jest tak, że jak ktoś ci odpowie, nie, nie mam pytań. To znaczy, że nie ma pytań. Są osoby, których może na przykład twoja osobowość y, onieśmielać. To jest tylko przykład. No i jeśli u nich dominuje styl zachowania sumienny, one się boją krytyki, no to y, mogą właśnie czuć się onieśmielone. Mogą też uznać, że w tym momencie już powinny y, wiedzieć i y, y, y, nie mieć pytań. Tak? Więc lepiej tych pytań nie zadawać. I odpowiedzą ci, że nie. Będą osoby, które no, działają właśnie um, jak takie rakiety. Osoby, które mają dużo stylu dominującego, czy wpływowego, które działają tu i teraz. I mogą sobie myśleć, nie, dobra, mam wszystkie informacje. Ale mogą analitycznie tak nie podchodzić do sprawy i nie włączyć takiego myślenia o tym, o, jakich jeszcze informacji będę potrzebować? Jakiego wsparcia mogę y, potrzebować? I znowu, to pytanie wtedy, jakie masz pytanie, trochę zatrzymuje te bardzo szybkie osobowości proaktywne albo pobudza inicjatywy tych, którzy naturalnie mają bardziej reaktywny styl zachowania. Więc to już zobacz na bazie prostego pytania pokazuje ci, jak ważne jest rozumienie, jaki styl osobowości masz w swoim zespole. Ja kiedy zadaję to pytanie, ja to już wiem, jakich pytań, jakich informacji dana osoba będzie potrzebowała, czy pomogę jej ją ukierunkować na to, jakie pytania warto mi zadać Wiem, co będzie dla niej ważne do tego, żeby wykonała coś zgodnie z oczekiwaniami. Podam ci inny przykład. Możemy w trybie pytania zamkniętego zapytać, czy potrzebujesz mojej pomocy? No i zwykle ci odpowiedzą tak, bądź nie. Natomiast możesz zapytać, jak mogę ci pomóc? Nie? No i to znowu pobudza do takiej refleksji, przemyślenia, takiego zatrzymania się. I, no i w ogóle konwersacji e, z pracownikiem. E, możemy zapytać, jesteś zadowolony ze spotkania, a no wtedy znowu ktoś ci powie tak, nie. E, a możesz zapytać, jak ci poszło spotkanie, co było mocnego, tak? Czy dalej może zapytać, co możesz zrobić inaczej następnym razem. I znowu zadanie takiego pytania już jest kwestią rozwojową. E, my już tutaj wywiązujemy się ze swego obowiązku, czyli rozwoju pracowników. Do tego zmierzam. Więc pierwsza podstawowa rzecz, jeśli chodzi o zadawanie pytań, warto zwrócić uwagę, kiedy zadajemy pytania otwarte, kiedy pytania zamknięte i czy nie przesadzamy z pytaniami zamkniętymi. Tak jak powiedziałam, one są dobre, ale najczęściej Warto, żebyśmy zadawali pytania otwarte. Pamiętajmy, że tam osobowość będzie odgrywała rolę. My znając te osobowości, będziemy widzieć też, jak poprowadzić daną osobę na to, żeby pozyskać informacje, na których nam zależy. Natomiast um, dla mnie w zadawaniu pytań takie kluczowe jest to, żeby nawet bez względu na to, czy zadajesz pytanie takie czy inne, Pamiętać o tym, jaką mam intencję. Czy ja to w głowie swoje tak programuję się na właściwą intencję. Nawet w stosunku właśnie do tej zasady powyżej, zamknięte, otwarte. Moim celem, celem kiedy zadaję pracownikowi pytanie jest wsparcie go, a nie wytknięcie mu błędu. Moim celem jest... No właśnie rozwój tego pracownika. Ciekawość jego sposobu myślenia. Yy, taka szczera chęć zrozumienia, jak on, ona kombinuje, w którym miejscu ja mogę tej osobie pomóc spojrzeć na daną sytuację inaczej. I niby to wszystko jest takie proste, no jasne, jasne. Ale jak zadajemy pytania naszym współpracownikom, to zachęcam cię do tego, żeby się przyjrzeć, czy przypadkiem czasami nie włącza się coś takiego, no dobra, ale powiedz mi, jak ty sobie myślisz o tej sytuacji, nie? Opowiedz mi coś więcej o tej sytuacji. Jakby, jakie towarzyszyły ci temu motywy? Jeśli ja z głowy mam to, orzesz. no, gość gościowa nie czai, nie wie, jak to zrobić. To na nic o twoje pytanie, choćbyś nauczył się, nauczyła się najlepszej techniki zadawania pytań. Nie. Ważne jest to, żeby, ja to sobie robię tak, Ania, twoim zadaniem jest rozwijać poszczególne osoby, więc jak zadajesz pytanie, to zadaj je z właściwą intencją. Ja szczerze, ja sobie tak gadam do siebie, zanim, zanim to pytanie zadam. Nie? Gdy mówię o tym, bo czasami zdarza mi się słyszeć od menedżerów, że no dobra, ja zadaję pytania, a wcale one nie przynoszą skutku, więc... Wróćmy do intencji. Czy naprawdę miałeś właściwą intencję? Słuchajcie, druga strona naprawdę będzie wyczuwała, o co nam chodzi. Bardzo często będzie to wyczuwała. Czasami potrzebujemy zweryfikować, co mamy na myśli. O tym też za chwilę powiem. Ta intencja też, ta świadomość intencji, to zaprogramowanie się na właściwą intencję ma służyć y, zabezpieczeniu przed takim zarzutem, y, który... Na przykład ja, zdarzyło mi się usłyszeć, ale też to jest taka, takie coś, co, co słyszę od, od innych, że no dobra, teraz to zaczynasz używać takich tych coachingowych sztuczek, czy nie możemy normalnie rozmawiać. Wcześniej nie zadawałaś takich pytań. No i zobacz, znowu tutaj się odzywa osobowość. Po pierwsze, ja jako osoba, która... Ma bardzo silną osobowość. Tak, ja w przeszłości nie zadawałam pytań. I osoby tak dominujące w pracy, jak ja, o takim typie osobowości, ja zwykle nie mam ten takiej skłonności do zadawania pytań. Ja mam skłonność do mówienia, jak ma być. A te pytania pomagają mi okiełznać moją osobowość, zarządzić nią. Ale tak, dla drugiej strony to może być takie niezrozumiałe, ale jak to? Dlaczego nagle to robisz? Może niekoniecznie wierzyć w nasze dobre intencje? I znowu, pamiętaj o tym, że w takich sytuacjach, ty nie robisz nic złego. Zadawanie pytań jest dobre. Jeśli ktoś kieruje do ciebie taki zarzut, to znowu odzywa się osobowość, bo może się boi krytyki, bo może czuje, że wchodzisz na jego pole, gdzieś ta osoba traci kontrolę nad sytuacją, czuje, że może coś zawaliła, że właśnie chcesz gdzieś tutaj przyłapać się na gorącym uczynku, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie daj sobie wmówić, że jest coś nie tak. Nie, ja zwykle wtedy odpowiadam na to, na ten zarzut, w ten sposób, że ja pytam, chcę, rzeczywiście mam dobrą intencję zrozumieć sytuację, co się zadziało, więc wtedy ja się do tej intencji odwołuję, ale ja ją wcześniej muszę mieć właśnie w głowie zaprogramowaną i wtedy ja nie ściemniam, wtedy jeśli ktoś mi nawet ostro odpowie, ale dlaczego to pytasz, dlaczego chcesz to wiedzieć? Chcę wiedzieć, bo to jest dla mnie ważne, Pytam cię, bo zależy mi na tym, żebyś to wykonał, wykonała najlepiej jak potrafisz, bo ja wierzę, że jesteś w stanie to zrobić, tak? Chcę zobaczyć, w których obszarach mogę ci pomóc. Intencje mam najlepsze. Moją intencją jest pomóc ci w rozwoju, pomóc ci wykonać to dobrze. Tak? I tutaj to było takie moje wyjaśnienie do tego, dlaczego to myślenie o intencji, z jaką zadaję pytanie, jest ważne. Jeśli zastosujesz ściemę i e, zadajesz pytanie, ale dobra, dobra, tam nawet o tym nie pomyślałam, ale chcę ci dopiec, nie wybronisz się z tego. Nie? Pamiętajmy, intencja we wszystkim jest bardzo ważna. No i później działanie naturalnie, nie? To to jest to. To powiedziałam do tej pory o tym, jak zadawać pytania, o tej intencji, jak ona jest ważna. I Asia Graal też w swojej książce, w, w tym rozdziale o zadawaniu pytań, zbiera takie jej ulubione pytanie. Sobie, bardzo mi się to spodobało. Sobie pomyślałam, że też z Tobą podzielę się takimi moimi, dwoma ulubionymi pytaniami. Jedno z nich jest takie, czego ode mnie potrzebujesz? Jak mogę Ci pomóc? I to mówię... Czasami mogą słyszeć, nie, nie potrzebuję niczego, no i to jest okej, okay. no to wtedy ja też słyszę, że pracownik bierze odpowiedzialność za to, co robi, nie zostawiam z nim jego, jej z tym, samopas, ale to, to bardzo pobudza też, jakby widzę, że tak zatrzymuje drugą stronę, więc to jest takie mo moje ulubione, nie czy mogę ci pomóc, ale pytam, jak mogę ci pomóc, co mogę dla ciebie tu zrobić. Zdarzyło mi się też tutaj wokół tego pytania, z kim się tym dzieliłam i ktoś mówi, o ja tak pytałem, ale wtedy okazuje się, że pracownik chce, żebym ja za niego wykonał właśnie jego pracę, na przykład zadzwonił do klienta i powiedział, że no, nie możemy dostarczyć danego produktu. Tutaj nie chodzi o to, że jak zapytasz jak mogę ci pomóc, że masz teraz wykonać za pracownika jego pracę, nie. Ale możesz na przykład powiedzieć to w ten sposób, że telefonu do klienta za ciebie nie wykona. Jakby cały czas chcesz, żebyś to ty wykonał ten telefon, ale ja ci na przykład mogę pomóc przygotować się do tej rozmowy, tak? Czy to widzisz za wartościowe? Nie, I tutaj tak bądź nie, to, to było to pytanie zamknięte. Ale znowu, tę moją odpowiedź kończę pytaniem. To było to moje pierwsze ulubione pytanie, a drugie, wtedy, kiedy potrzebuję coś skonfrontować, kiedy ja sama czuję, że jakby dużo się dzieje, dużo emocji gdzieś tam buzuje po obu stronach, no bo przecież emocje jednej strony no, mają wpływ na drugą stronę. Kiedy coś ustalamy, zgadzamy się, nawet sobie potwierdzamy, a kolejny raz no, nie dzieje się to, na co się umawiamy, to ja lubię zapytać, słuchaj, o co chodzi? Co się dzieje? Nie? Na coś się umawiamy, a jest inaczej. O co chodzi? No i znowu, kluczowa jest tutaj intencja. Ja naprawdę chcę wtedy zrozumieć, co się dzieje, a nie powiedzieć, że orzesz, znowu nie wywiązujesz się, albo orzesz mam dość. To, że mam dość czasami, to jest inna kwestia i mogę mieć dość, nie ma nic złego w tym, że mamy mieć dość, ale w momencie, w którym podejmuję rozmowę z, z osobą, z którą współpracuję, to to pytanie, o co chodzi, pomóż mi to zrozumieć, bardzo mi też pomaga radzić ze swoimi emocjami, mnie samo wycisza, i pomaga mi dotrzeć do setna. I to jest w porządku. I to jest dobre. Więc to było to takie moje drugie ulubione pytanie. I to, co dzisiaj chciałam pokazać, to to, że te pytania bardzo pomagają pracownikom rozwijać się, ale one właśnie też bardzo tobie pomagają. Jak wspomniałam, one mi pomagają radzić z moimi emocjami, pomagają mi w takich szczególnie trudnych sytuacjach, one pomagają mi być tu i teraz, pooddzielać emocji od faktów, no właśnie w tym nawet pytaniu, co się dzieje, o co chodzi, tak? Pomóż mi to zrozumieć, to pomagamy ponazywać to, co się zadziało, a nie być w tej kipiącym garze emocji. I w tych pytaniach jeszcze dodam, że ważne jest to, że jakie zadajemy, a szczególnie takie to konfrontujące pytanie, czy te, te moje ulubione pytania, to ważne jest to, to jest coś, czego uczyłam się i uczę, żeby dać drugiej stronie odpowiedzieć. Ja kiedyś zadawałam te pytanie i odpowiadałam za drugą stronę. Yy, na przykład, yy, co mogę dla ciebie zrobić? Na przykład mogę ci XYZ Ucisz się, Ania, tak do siebie dzisiaj mówię, daj odpowiedzieć. Daj czasami też chwilę pomilczeć, szczególnie na to pytanie konfrontujące. Ale o co chodzi? Co się dzieje? I ta cisza jest po prostu też dobra. Ona wyciąga na światło dzienne to, co się naprawdę może dziać, o co tam naprawdę będzie chodziło. No dobra, to jest to, z czym do ciebie dzisiaj przyszłam. Zaczynając to, że mi się nie chce, a skończyłam tym, że rzeczywiście przyjemnie mi się mówiło o tym zadawaniu pytań, właśnie dzięki, dzięki Marcie jej wiadomości. Pamiętaj o tym, że pytania są ważne, warto je zadawać. Warto mieć swoje takie ulubione pytania, potestuj je, poeksperymentuj, popatrz jak druga strona się zachowuje i pamiętaj o tym, że to w jaki sposób też druga strona odpowiada ci na pytania, czy jak ona zadaje, to wynika z osobowości i pomaga lepiej ją zrozumieć. Więc znowu tutaj ważne jest to, żeby widzieć jakie typy osobowości masz w zespole, to pomoże ci też pytaniami poprowadzić rozmowę do celu, a przecież o to nam chodzi. No dobra, to na dziś już wszystko, do usłyszenia za dwa tygodnie.